Gwiazdozbiór Jedynki W piątek od godziny 18:00. Jedynka to jest radio I to radio Jest kobietą Autopromocja 7 minut po godzinie drugiej To program pierwszy Polskiego Radia Noc z reportażem Dobry wieczór przy mikrofonie Antoni Rokicki i Alicja Głów. Przed nami bardzo ciekawa godzina. Zmieniamy całkiem temat, posłuchamy artystycznej duszy, a to zawsze przyjemne i inspirujące doświadczenie. W nocy z reportażem pochylimy się nad sztuką, dlatego bardzo zachęcamy Państwa, żebyście jeszcze zostali z nami tę godzinę i nie poszli spać tak jak my. Przed nami fragment reportażu Zostawić Ślad Agnieszki czyżewskiej Jakme. Moja mama była taką osobą, która zawsze miała jakieś wariackie plany. Też chciała być artystką, więc jej się też nie udało. Mój y, dziadek powiedział, żeby być artystką trzeba mieć dużo pieniędzy, więc trzeba na razie zarabiać. Więc to się skończyło w ten, w ten sposób, jak dużo się tak kończy. Co nie? Więc ja zawsze mówię, że my mamy pokolenie, które są u nas, co nie? w naszym krwi i w naszej głowie. Wszystkie nasze pokolenia, naszych rodziców, pradziadków, dziadków i mi się wydaje, że mam coś ukrytego, co mój straszny dziadek właśnie. On chciał być artystą, malował, ale zmarł II wojna światowa z głodu, jak Niemcy zamknęli. To był Leningrad, więc nie mógł iść do przodu. Mamy tutaj jego dwa takie rysunki, to tutaj pokażę, one tutaj są. O, tu są właśnie, tu jest, właśnie tu zawsze zwierzęta. Tu jakiś lew stoi, Taki jakiś żub. Polskie Radio. Jedynka. so you're leaving in the morning on the early train well i could say everything's all right and i could pretend and say goodbye got your ticket got your suitcase got your leave Angelika Markul to artystka multimedialna, używa filcu, wosku, buduje także instalacje i nagrywa filmy. Nieustannie bada granice ludzkiego poznania i otaczającego nas świata. W jej pracowni odwiedziła ją Agnieszka czyżewska Rachme, która rozmawiała z bohaterką reportażu o roli artystów w świecie. O tym jak ból może nas zmienić jako człowieka, ale także jako artystę. Polecamy poszukać odpowiedzi na pytanie, o czym właściwie jest sztuka. Zapraszamy na reportaż z Radia Lublin. Przed nami Agnieszka Czyżewska-Żachmę i praca Zostawić Ślad. Tu mamy pędzle. Tu masz takie, a zieleń też jest piękna. Czerwień, jaka ta jest piękna, czerwień. Te pigmenty to jest tylko do wosku, to nie jest makijaż. To mieszam to z woskiem, widzisz? Widzę, choć nie dowierzam własnym oczom, obserwując, jak pigment wnika w wosk. Wosk mięknie, skwierczy i z czasem zamienia się w kolejną głowę. Twarz powoli wyłania się z bezkształtnej bryły, jeszcze bez wyrazu, ale już przecież jest. Każda głowa ma swoje przyżycie, swoje tęsknoty, e, no nie wiem, smutku, radości. I to wszystko jest, jest pełny wąsk? Wosk? Nie, ja szyję sobie tak. A, czyli jest stelarz, potem filc to jest i dopiero fil... na to wosk. Na to właśnie maluję, ręcznie maluję, maluję, maluję, aż do dwóch centymetrów wosk. Tych głów w pracowni są setki Oglądam je uważnie, każda z nich jest inna, a jednocześnie wszystkie wydają się takie same. Schematyczne dziurki oczu, garb nosa, kreska ust. Takie woskowe wydmuszki człowieka z przyklejoną emocją. Olbrzymie, olbrzymie, głowy. Ale one też są takie dosyć zdeformowane, tak, te głowy. Tak, no są. Wszystkie są zdeformowane. My jesteśmy wszyscy zdeformowani, więc y, każdy ma swój charakter. Więc Przerażone są przerażone, też. Przerażone. Mniej przerażone są. Śmieszne. Mam też takie fajne, śmieszne, które uwielbiam, które są całe białe. Ale nie mi się wyciągać. My są tutaj i są bardzo śmieszne. O czym jest sztuka? Czy jest sens oddzielać ją od życia osoby, która ją tworzy? W tej podziemnej, paryskiej pracowni z ogromnymi świetlikami w suficie odpowiedź nie jest teorią. Jest materią, która domaga się nieśmiertelności. A ten wosk jest z jednej strony miękki, organiczny, a z drugiej strony wosk, wosk się też kojarzy z czymś martwym, Tak. z maską pośmiertną a, no woskową. Tak, tak, to też jest prawda. No. Mi się wydaje, że artysta to jest osoba, która szuka jakiejś prawdy albo wyszukuje coś, co nigdy nie znajdzie. Na przykład tak się zastanawiamy, co jest po śmierci czy naprawdę Bóg istnieje, czy jesteśmy sami, a, a może nic nie ma, więc tak zbieram to wszystko, co mnie męczy, no tak. Moja mama zmarła bardzo wcześniej i też byłam przy tym. Krystian też zmarł w sytuacjach, w których był bardzo nieprzyjemny, mi bardzo to zostało, bardzo cierpiałam. Tylko Krystian nigdy nie przygotował swojej śmierci. Zawsze żył jeden dzień za dniem, bardzo dużo pracował, ale on nie przygotowywał nigdy swojej śmierci. Więc on tak mówił o śmierci, ale tak brał tą śmierć, że jemu się nic nie stanie. No i to było przez, przez 21 lat, że jego brat umrze, że siostra jego umrze. I tak jak coś było źle, to w tym samochodzie tylko były takie lęki jego, które mówił. A ja mówię, nie, nikt nie umrze, bo on zawsze mówił, że wszyscy poumierają i on zostanie sam. On się bał samotności, żeby nie zostać sam, żeby nie przeżywać śmierci swoich bratów, siostry, mnie na przykład, czy coś. On się tego bał, ale on nigdy się nie zastanawiał, że to może być odwrotnie. I ja tu w samochodzie mu powiedziałam, a to, wiesz co, ty tak mówisz, a to może być odwrotnie, że ty możesz umrzeć, wcześniej niż twoi brat, co ma nawet 96 lat. A on miał 77. Krystian. Umarł pierwszy a jest najmłodszy, więc to też taka jest dziwne, że on nigdy nie mówił, że o, źle się czuje, że może mi coś się stać, tylko co innym może się stać, i jak on będzie cierpiał, jak inni odejdą, ale to nie było odwrotnie, jak my będziemy cierpieć, jak on odejdzie. Ci, którzy odchodzą, pamiętają miłość. Ci, którzy zostają, rozpacz. Krystian Boltański przez lata nagrywał bicie ludzkich serc i zrzucał na gigantyczne stosy zużyte ubrania, w których zachował się zapach lęku i cierpienia. Angelika Markul ustawia w galeriach odcięte pniaki woskowych głów. Ból, rozpacz i konieczność dalszego istnienia po stracie. Czy o tym jest sztuka? A czy teraz bardzo się boję słuchać serca. By z bólu umrzeć, zasnąć, jak księżniczka, jak moja mama zasnęła, tego się nie boję. Ale cierpieć, jak Christian cierpiał i umierał, tego się boję. Ceux qui m'intéresse sont toujours des inconnus et des anonymes. Je n'ai jamais travaillé avec ou sur des célébrités. Je pense que chacun de nous est totalement unique et pour ça extrêmement important mówił bardzo tak delikatnie, nie szybko, tak bardzo tak spokojnie. Bardzo. I on zawsze mówił jedną rzecz, że osoby, które zmarły, które już nie istnieją, jak przestaniemy o nich mówić czy myśleć, czy rozmawiać, to dopiero oni dopiero nie będą istnieć, ale rozmowa o osobie zawsze przywołuje jej obecność. Tak, że jest że rozmawiamy o tej sobie, to znaczy, że żyje razem z nami, co nie. Ewidentnie, ce qu'une vie, c'est ces deux dates, ce petit tiré, c'est ce qu'on retrouve dans les dikcionaires, dans les cimetières, et ça se résume à cette petite barre. Niepamięć, kruchość, nieśmiertelność. Może sztuka jest próbą przedłużenia oddechu a może tylko zapisem istnienia. No chyba i są i duże kartony, i małe kartony. Tu mamy też jeden mały karton z dwoma kartonami, Ja potem to zszywam wszystko i mamy tutaj piękną rzeźbę. Nie mogę tego rozwinąć, ale tutaj widzisz, co nie? One są zamknięte w takim ten, opakowaniu. Tu masz oczy, i tu masz buzię, tu masz, tu zobacz, tu masz głowę. Z wosku jest też. Tylko już tutaj w tym takim pięknym granatowym kolorze. Tak, tak. I tutaj masz pełno tu rzeźb. Zobacz, tutaj z tyłu masz taką rzeźbę, taką, tu masz taką. Ty duże mam głowy. Chodzę między setkami foliowych pakunków. W każdym z nich jedna woskowa głowa. Któregoś dnia ta ciągle rozrastająca się kolekcja pojedzie na wystawę aby stanąć na tle filmu o niepoliczalnej garderobie Céline Dion. Mamy taką całą wielką scenę olbrzymią właśnie tych głów, potem mamy scenę tego obrazu, mamy też film. Co to ma przedstawiać? To ma przedstawiać właśnie akumulację, akumulacja Ekumula właśnie, jak człowiek żyje z tą akumulacją, na przykład książek, butów, ubrań. I też mi się włączyła z Céline Dion, bo Dion ostatni raz widziałam jej program i ona pokazywała te swoje ongary, gdzie są samoloty, magazyn. magazynów, ale to jest taki ongar, taki większy niż magazyn. Wszystkich rzeczy, które ekumulowała przez całe swoje życie. I jest ich tysiące, ich jest miliony. Na przykład jest miliony butów, te stroje, w ogóle to jest coś niesamowitego. Ja pragnę, teraz pracujemy, żeby wejść do niej po prostu zrobić film właśnie o jej tej całej ekumulacji, całej swojego życia, tych wszystkich scen, co grała, co śpiewała i zrobić na ten temat film, bo uważam, że każdy człowiek jest kolekcjonerem czegoś, więc to mnie bardzo zainspirowało, że kolekcjoner pragnie zawsze kupić coś, jeszcze mieć, mieć więcej, więcej i więcej. więcej, więcej że właśnie on nie, nie ma jakby... Hamulców? hamulców, on musi, pragnie on po prostu musi mieć jeszcze jedną, jeszcze jedną i co się właśnie robi z moimi głowami, że 300-400 głów, które leżą jeden na drugim, cały czas ja je wykonuję, jeszcze, jeszcze jedną jeszcze jedną, jeszcze jedną i to jest takie nieskończona rzeźba jestem osobą, którą nigdy nic nie, nie kończy i cały czas jakby coś się muszę wykonywać muszę robić, muszę tworzyć więc jestem nigdy niezadowolona z siebie to jest taka praca, która będzie jakby szła w, przez całe moje życie. Gromadzenie, posiadanie, dodawanie i mnożenie nie ma końca. Czyli sztuka to obsesja, która każe nieustannie nadpisywać rzeczywistość. Ale czy samo życie nie jest też mnożeniem i kolekcjonowaniem? Wspomnień, zdjęć, ról, ludzi. Tak, żeby nie zniknęli. Pracuję o, słuchając France Culture. Uwielbiam to radio. Uważam, że to radio jest takim radiem, który mnie uczy dużo. Przez radio w się nauczyłam mówić po francusku, tak naprawdę, słuchając, nie? Inni oglądając filmy, ja bardziej słuchając radia. Więc wszystkie informacje znam przez radio. Mój przyjazd do Paryża był z rodziną, bo moja mama zdecydowała pojechać do Australii, z całą rodziną, ale jej się nie udało, bo mój ojciec zdecydował, że on nie upuści Polski i e, że nie będzie mieszkał ani w Paryżu, ani w Australii, więc moi rodzice się rozwiedli. Mój ojciec po dwóch miesiącach zostawił moją mamę w Paryżu ze mną. Wyjechał do Polski, a ja zostałam z moją mamą w, tutaj we Francji, w Paryżu. Moja mama chyba nie chciała mieszkać w Szczecinie i tam układać swoje życie. Moja mama była taką osobą, która zawsze miała jakieś wariackie plany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 zapada zmrok. Wpatruje się w miniaturowy obrazek fantastycznego stwora narysowanego ołówkiem na znalezionym skrawku papieru, a może na wyrwanej z notysika ostatkiem sił kartce. Wojna, głód, migracja, poniżenie i sztuka, która istnieje mimo wszystko. Czyżby w nieludzkich czasach ratowała nasze człowieczeństwo. Na łóżku, jak on już umierał, to rysował na takich malutkich karteczkach i umierał. To był Leningrad. To już chyba się rodzisz artystą. No właśnie, rodzisz się artystą. Ja pamiętam, jak byłam małym dzieckiem, miałam 6-7 lat. Nie było przecież wtedy telewizji, nie było tych kolorów. Czarno-biały telewizor był. Nie wiem skąd miałam ten pomysł, żeby bawić się nagrywania czegoś. Tutaj jest kamera, ja tutaj coś kręcę, tu uciekam, tutaj coś robię. Ale tak na niby to było to nagrywanie. Było na niby, tak. Przecież my nie mieliśmy kamery, nic, co nie, więc to było wszystko na niby. To mi zaprowadziło do Krystiana Boltańskiego, ale wcześniej, żeby, żeby tak powiedzieć, to było też śmieszne, bo jak przyjechałam tutaj do Paryża i przyszłam do takiej pani, która tam decydowała, jak, jaką mam pracę wybrać w moim życiu. No i ona do mnie mówi tak, no to będzie pani kucharką, czy pani będzie szyła, czy tam jakieś coś. A ja mówię, chcę być artystką. A ona mówi, ale pani nie może być artystką, nie ma szkół dla artystów, a to było... Kompletnie kłamstwo, przecież jest dużo szkół artystycznych, więc ja byłam strasznie załamana i byłam obrażona i wyszłam w ogóle stąd. Powiedziałam, że żadnej, żadnej kocharki nie będzie pani robiła ze mnie, więc będę artystką. Weszłam do szkoły architektonicznej, wnętrz, więc to mi się bardzo podobało. Przez trzy lata zostałam, miałam dyplom i po tym dyplomie mogłam mieć prawo wejść do L'École des Beaux-Arts de Paris. A ja mam taką fajną rzecz, że w sobotę biorę samochód, jadę do takiej dzielnicy Siódemka, jest jedna z na najdroższych dzielnic, ma wszystkie buciki i w sobotę wszystkie kartony są wysiągnięte, tam Dior, nie Dior, wszystko. A ja wszystko zbieram do mojego małego samochodziku i, i, i jadę do domu i potem sobie układam i się zawsze śmieję, bo zawsze jakieś, gdzieś w jakiejś głowie mamy, nie wiem, jakieś buty Diora, karton Prady, tu mamy Lacoste. I tak zbieram te wszystkie kartony i mówię tak sobie, myślę, Boże, jak te rzeźby to wszystko przetrwa, to za sto lat jak będą robić e, skany, to będą <śmiech> widzieć jakie <je> pod spodem <śmiech> napisane są marki. To jest takie śmieszne dla mnie, więc e, co, co, co sobotę, jak już nie mam kartonów, jadę po takich, po takich ulicach i zbieram rano o 8 rano wszystkie kartony. Te rzeźby też są z kartonu, te duże tam. Aha. Tu mamy też jeden mały karton z dwoma kartonami, Ja potem też zszywam wszystko i mamy tutaj piękną rzeźbę. Dajmy zabrzmieć tym kartonom. Walka, upór, determinacja w byciu sobą za wszelką cenę, na przekór wszystkim, bo tak każe imperatyw twórczy. Czyżby artysta był tylko narzędziem, a sztuka opowieścią o dziedziczeniu traumy i marzeń tych, którzy odeszli niespełnieni? Wiesz co, właśnie nie. Ja nie właśnie moja sztuka nie. E, dla, mnie, dla mnie to jest. Ja jestem jakby. Mm, dla mnie to jest bardzo ważne. Zbieranie archiw tam w tym miejscu, co byłam, to jest zbieranie archiw to jest archiwum fotograficzne które dla mnie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. W pewnym momencie czemu jest ważne? Bo to jest ta procedura tej, tej pocztówki, która znika. My mamy zawsze taką pocztówkę, którą kupiliśmy 30 lat temu, a jakby zobaczyć teraz tą drugą pocztówkę, którą zdjęcia, to już jest zmiana miejsca, który już jest innym miejscem, co nie? Pomimo, że jest to samo. To samo, tak. Ale w ciągu 30 lat wygląda inaczej. Inaczej. Było rondo, nie ma ronda. Powróciłam do Szczecina i zobaczyłam właśnie pocztówkę, który dziadek mi wysłał na moje urodziny, nie wiem ile lat miałam, które były stocznia, co nie? No i ja pojechałam po tylu latach, już dziadek nie żył i zobaczyłam stocznia, ale stocznia nie istnieje na przykład. I w tym momencie mówię, wow, to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby właśnie kontynuować to, co nie. To jest moja pocztówka. Zawsze to mówię moja pocztówka, więc tą pocztówkę robię, jak pojechałam do Kalafaty byliśmy na tych lodowcach i rozmawialiśmy z profesorami, co są na miejscu tam i już od 15 lat pracują nad tym, jak lodowcy zaginiają. To mamy te, te taśmy, które pokazują, że, że za 30 lat tutaj będzie, będą krowy i będzie zielono. On se retrouve d'un mur gigantesque des glaciers et pour moi qu ce qui était important c'est que j'ai pris le temps de les regarder. Donc en fait le, les glaciers, ils évoquent une disparition aussi, une apparition d'une nouvelle règle qui va s'installer. nie będzie tych ludowców, więc ja jako artystka zostawiłam tą pocztówkę, co było w tym, w tym momencie. Kiedy jeszcze był śnieg. Kiedy był jeszcze śnieg i jest ten film, który się nazywa Memoirs de co nie? Pamięć lodowca. Pamięć lodowca, więc ludzie sobie nie zdają sprawy, że natura jest tak silną, mocną, że jakbyśmy tu zniknęli, ta natura sobie bardzo dobrze poradzi bez nas. Mi się wydaje, że my bardziej potrzebujemy tej natury, żeby przeżyć. Bardziej w ten sposób. Nie ona nas potrzebuje, tylko odwrotnie. Bez niej nie będziemy mogli po prostu funkcjonować. Patrzę, jak na ekranie w szalonym tempie migają zdjęcia lodowcowych rozpadlin. W graficznych ujęciach kruszające bryły lodu odsłaniają skalne osuwiska. Ukryte w niszach kolumbarium żółte głowy przodków patrzą beznamiętnie, pustymi, woskowymi oczyma na rozpad pradawnego porządku świata. Przemijanie, odchodzenie, zanikanie, nieuchronna zmiana. Sztuka dokumentuje, zatrzymuje, ocala. Zmaga się z tyranią czasu, jest jak pocztówka do przyszłości. Szli tędy ludzie, to kiedyś istniało. Czyli sztuka może być archiwum pamięci przyszłego świata. mamy taką mamy tutaj bibliotekę, co nie książki, które uwielbiam. Tu moje są takie małe książeczki moje, które gdzieś tam powydawałam. Tu mamy taką małą kolekcję książek Krystiana Woltańskiego z takich super archiwum. Krystian Poltański był mężczyzną mojego życia, można powiedzieć. Dużo, dużo współpracowaliśmy razem. Też kręciłam dużo filmów dla niego, bo ostatnie prace były jego filmy, co nie? Ale wcześniej, żeby, żeby tak powiedzieć, to było też śmieszne, bo jak przyjechałam tutaj do Paryża i weszłam do Le de Bois, tam gdzie się robi filmy, gdzie się uczysz filmów, gdzie robisz montaż filmów, wszystkiego. I też musiałam mieć profesora, który musiał mi dać dyplom. Oczywiście się znalazłam bez żadnego profesora, i moja koronka mówi: chodź, pójdziemy na taką wystawę Krystiana Boltańskiego. Ja nie wiedziałam, kto to jest Krystian Boltański. No i idę na tą wystawę i miałam taki szok, miałam po prostu dreszczy, szok, wyszłam cała taka strzęśnięta. O Boże, to jest po prostu mężczyzna, którego znam i z którym będę. Bardzo dziwne to było. Moja przyjaciółka mówi do mnie, a on jest też profesor w Bozar, a ja mówię ok i mówię to muszę po prostu go poznać, muszę wejść do jego Pracownia? pracowni, żeby po prostu mieć dyplom i zobaczyć kto to jest i tego. Więc weszłam do tej pracowni no i tak zostałam i dostałam przez 21 lat. Po, po, po mojej, po jego stronie się rozwinęło to w uczucie prawdziwej miłości, też szacunku i miłości i do jego pracy i do tego człowieka, bo ten mężczyzna był naprawdę osobą, nie mam słów nawet, żeby opisać tą osobą, ale nie znałam takiej osoby pięknej w środku, on zawsze mówił, że każdy człowiek jest dobry. Dobro, piękno, miłość, rozstanie. Człowiek jest dobry czy zły? Na to pytanie sztuka nie da odpowiedzi. Nasz wizerunek zawsze jest niekompletny. Istnieje poza życiem, złudnie ulotnie nie do końca tak jak portret chłopca na przetartym płótnie zręcznie wyprutymi niteczkami Między, między dwoma, szybami. dwoma szybami masz materiał, który on zrobił zdjęcie i potem, zobacz, drapał to zdjęcie, widzisz? Wyciągnął nitki tak. z tego zdjęcia, to takie cieniutkie półcienko. Tak. i, I to ta twarz płótno, tego chłopczyka zobacz. zanika. Jak go dajesz tak, to widać to zdjęcie, a jak dajesz go pod światło, to już go nie ma. Im mniej światła, tym bardziej widać. Tak, tak. Krystian w Japonii, w Noa zrobił archiw serca, gdzie mamy całe archiwum serc wszystkich ludzi, którzy się nagrywali po świecie. Tu jest taki korytarz, który się nigdy nie kończy. Wszystko na, na biało jest. No i wchodzisz, masz takie kabiny, masz takie piękne otwarcie na morze, bo to jest na morzu, to jest na wyspie. I masz słuchawki, masz komputer i na przykład piszesz nazwisko, nie wiem, mojej mamy. Masz na liście, czy ona się nagrała i możesz słuchać w serce mojej mamy, który bije. I to jest piękne, że, że jest taki perlinarze. Musisz pojechać do Tokio, z Tokio musisz wziąć drugi samolot, musisz wziąć statek, potem drugi statek, żeby dopłynąć do Krystiana. Więc to jest cały taki piękna podróż, żeby wysłuchać na przykład serce kogoś. I to, uwielbia, to jest coś przepięknego, uważam. A może sztuka ratuje emocje i bliskość w nieustannie rozpadającym się świecie. Ma moc wskrzeszania tych, których nie ma, choć czasu nie zatrzyma. Życie zawsze potoczy się dalej. No bo jak Krystian z to miałam ten doj, to znaczy, że miałam żałobę, która trwała dwa lata, no ale miałam psychoterapię w Polsce. Zawsze Krystian mówił, coś się stanie, trzeba iść dalej, więc z tym młodą kobietą może kogoś znajdę, ale nie chciałam znaleźć w mojej gronie artystów. Nie chciałam żyć z artystą, bo jest skomplikowane żyć z artystą. Jestem artystką i nie chcę być, słuchać problemów innych artystów bo mam swoje własne problemy. Jestem bardzo egoistką przy tym. A druga rzecz, mi się wydaje, że Krystian jest na takim wysokim poziomie, że żaden artysta inny nie mógłby nigdy nie doszedł ani do kostek. Więc dla mnie to było bardzo logiczne, że to nie mogło być to. Więc się zapisałam na taki profil szukanie mężczyzny, ale nie, nie tylko do ślubu po prostu mieć partnera do życia, do wyjazdów, coś robić. Właśnie Arno mi zaprosił wypić herbatę czy tam kawy. Tak się spojrzałam na niego i w tym momencie mówię, wow, on jest ciekawym mężczyzną. On ma bardzo piękny głos i bardzo jest taki spokojny mężczyzną. No i potem weszł do mojego mieszkania nigdy nie wyszedł i, i, i tak już zostało do, tej, do tego momentu, więc to chyba chodzi też o to, żeby się otworzyć w pewnym momencie, co nie. Bo czasami nie widzimy, co jest obok nas, jak jesteśmy w traumie czy coś. Coś jest, ale jest tak, o, jest mur i nie, nie widzimy, co jest dobre. A gdzie teraz jest Arno? Arno poszedł na kolację teraz profesjonalną. Służbową, ucie, służbową tak. Uciekł do pracy. O, Muszę ci pokazać, jak to się robi. Tak widzisz, że ja nie mogę wycią zrobić większego obrazu jak 3 metry na metr. Czemu? Bo mi nie wyjdzie przez okno. Więc mi się wydaje, że każdy artysta pracuje, jak jest ta stworzona pracownia u niego, co nie? że ta pracownia ma kształt taki, no to nie musimy przez te drzwi coś wy wynieść, co nie? więc robię kół w kółko to samo. Ja maluję na takim metalu, bardzo cienki, ale uważaj, żebyś sobie nie... Bo one bardzo tną, trzeba bardzo uważać. Patrzę na ostre, metalowe powierzchnie pokryte wielobarwną skórą z wosku, która przypomina łuski wymarłych gadów. Drobinki prześwitującego aluminium błyszczą na obrazach jak konstelacje nieznanych światów. Na ich tle woskowe głowy ustawione pod ścianą wyglądają niczym wizerunki obcych, człowiekokształtnych istot pozaziemskich. Mi się wydaje, że każda osoba musi coś zostawić po sobie. Mi się wydaje, że żyć bez żadnej funkcji, żeby coś było, żeby coś rosło, żeby po prostu mieć tą kreację czegoś. Nawet ten pan, co sieje te kwiaty, no, daje ten gest, żeby ludzie oglądali te kwiaty, które po prostu się ujawią po kilku miesiącach. To jest ten gest. I mi się wydaje, że, że ja mam coś tutaj do powiedzenia przez moje życie że ja coś muszę tutaj zostawić. Ja zawsze mówię tak, że każda osoba ma klucz ze sobą, tylko my szukamy cały czas do tego klucza, tego zamka, żeby otworzyć ten zamek, też zobaczyć, coś, co jest za, za tym zamkiem, to znaczy od, mieć te odpowiedzi, jak na początku mówiliśmy, czy jesteśmy sami, co jest po śmierci, te wszystkie pytania, co nas, co nas dręczą. I co zostawiamy po sobie? Szukam odpowiedzi na pytania, na które nie mam odpowiedzi. Na te pytania. A kto się ma? No właśnie wszyscy szukają. A właśnie to co jest ważniejsze? Poszukiwanie czy znalezienie odpowiedzi? Nie, poszukiwanie. O czym jest sztuka? O pamięci? O miłości? O strachu, cierpieniu, radości? O próbie oswojenia śmierci? O potrzebie zostawienia śladu? A może sztuka pozwala jedynie stawiać pytania o to, kim jest człowiek i do kogo należą nasze dni? I robić to bez wstydu bez natarczywości i bez konieczności udzielenia odpowiedzi. Sztuka mi daje satysfakcję y, y, istnienia. Każdy kadr to doświadczenie, każda warstwa wosku historia. Każde serce czyjeś życie teraz też jakby przygotowuję moją własną śmierć, co nie? Był to reportaż Zostawić ślad Agnieszki Czerzewskiej, z Radia Lublin. A z tobą Antku, co zostanie po tym reportażu? Bardzo przemówiła do mnie myśl o tym, że Czasami realizujemy marzenia naszych przodków. Czasami oni nie zrobili czegoś w życiu, nie udało im się czegoś osiągnąć i przekazują nam te plany. To mi dało do myślenia, ponieważ no, mógłby jeszcze nie jeden taki reportaż powstać o takich marzeniach przenoszonych z jednej generacji na drugą. Będziemy mieli co robić, będziemy poszukiwać takich bohaterów. Mnie jeszcze ujął w tym reportażu sens. I, I właśnie to, gdzie ten sens jest, czy w poszukiwaniu odpowiedzi, czy w jej znalezieniu. Chyba tutaj droga jest najciekawsza prawda, dla artystów i dla nas, dla ludzi, którzy niekoniecznie może żyjemy artystyczną wizją świata. Też myślę, że bardzo ciekawe było to, jak ból może nas zmienić i jak wpływa na to życie artystyczne. Bohaterka reportażu mówi, że nie chciała już poznawać artysty, tylko że chciała skupić się na swojej pracy i poznać kogoś z innego świata. Jesteśmy ciekawi, z czym państwo zostali, ale z tymi przemyśleniami już zostawiamy z muzyką. Kiedyś zrobię coś nieoczekiwanego to o jedno proszę cię, nie krytykuj tego Gdy wymyślę coś niepodobne do niczego to o jedno proszę cię, nie neguj Coś, czym zranie do żywego, to o jedno proszę cię nie pamiętaj tego. Jeśli kiedyś zrobisz coś zupełnie zwyczajnego, to chcę, żebyś wiedział, że nie zapomnę.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 Nasz wspólny czas dobiega końca. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy na dzisiejszą noc. Z reportażem wysłuchaliśmy pięciu wyjątkowych opowieści, które poprzez dźwięk przeniosły nas w różne światy. I już zapraszamy za tydzień. Będzie to kolejna porcja ciekawych opowieści. A program dziś zrealizowali Paweł Chodyna. Muzykę wybrał Kajetan Tłokowski. A audycję poprowadzili Alicja Głów i Antoni Rokicki. Dobranoc. Do usłyszenia.